mam Amidon, sam chyba też na, na bębenkę. Nie, nie, kole, to? koleżka. Kolega? Nie gra. Tak. Pięknie nie, nie pięk, stroi. No no, bo, bo, bo nie musiał. No. Nie, nie, no nie, nie, nie, nie, nie strój z człowieka. A przede wszystkim chciałem powiedzieć, dlaczego uwielbiam Sam Mindona. Po pierwsze za to, że jest bardzo taki osobisty, że, że ja go rozumiem i że wiem, że on śpiewa dla mnie. A po drugie, dlatego, że bardzo głęboko sięga do korzeni mu mu muzyki, a teraz w zasadzie, no, czy to jest ko kolej a To są jego kompozycje. To są jego, tak, no, tak. Na tak. nowej, płci, na nowej tak. Płci, no, czy tej, te, te, o której później będę mówił, są kompozycje z, e, znane, i że sięga do korzeni i w zasadzie w te, to, to, to, nie dość, że to jest trend za przeproszeniem, i wszyscy nowych korzeni sięgają, to się przy okazji artystów, których Państwu będę prezentował, okazuje się, że warto, że, że warto. No, że, że, że warto a za chwilę zresztą pokażę Państwu, jak bardzo warto. Chciałem poprosić, żeby państwo do, do nas pisało przez internauta. Zapraszamy do reklamy. Pani Ania to kolejna osoba, która wygrała milion na stacjach Orlen. Jakie to uczucie być milionerką? Już tyle ludzi wygrało. Czemu ja nie miałabym wygrać? Codziennie miliony punktów witaj czekają na miliony Polaków. Do wygrania także sportowe kłady Yamaha i Jeep Wrangler. Tylko na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci polskiego radia. To co ja, to jest, to niby bardziej złe i brudne. Płyta akurat nazywa się Dirt Don't Hurt, czyli, czyli o brudzie jak najbardziej. Ale don't A hard. pani nazywa się, no może no, brud, brud. Nie, nie, nie jest taki ciężki w sumie. Że nie rani, że, że chyba dobrze być brudnym czasami. Holly Golightly o tym za, zaśpiewa tak naprawdę, to już jest pani, którą prezentowaliśmy, Aha. znana pewnie z, z, ze ścieżki filmowej y, do filmu Broken Flowers, tam razem z zespołem Greenhorns, o którym chyba jeszcze będę mówił. Mm, a także na płycie, tego na nie widziałem, White Stripes Elephant zaśpiewała coś tam pani, ale z wspomnianym już wcześniej Bill Childishem, to, to, to razem śpiewała, tworzyła nawet jeden zespół. Mm, a teraz tą, tą, tą płytę no, z zeszłego roku to jest płyta. Dirt and Heart nagrała razem z, z perkusistą swojego zespołu. Nagrała w mieszkaniu w domu i w różnych pomieszczeniach. Mm. No to wysłuchamy z tej płyty utworu Bottom Below. Proszę bardzo. No właśnie, no właśnie, pięknie i dobro, gitarka. Ach, jak przyjemnie, pan Jacek Cię pyta. Pan Jacek maksywkę JJ Thompson i pyta dla, nie, dla zmyłki, czy nie mamy czegoś japońskiego? Masz coś japońskiego? Nie, dzisiaj. A słuchawki japońskie. jakie mamy? Nie japońskie słuchawki? Muzyki nie mam. Ja mogę mieć ślady słuszy jeszcze w, w organizmie. Śladowo. Nie, muzyczki dzisiaj nie mamy, muzyki, przepraszam, japońskiej. No właśnie. Dlaczego dzisiaj nie mamy? Nie wiadomo. Teraz, proszę państwa, nowka sztuka. Ta płyta wyszła w Polsce 7 sierpnia, więc yy, yy, nie tak dawno. Zespół się nazywa The Feliz Brothers i yy, yy, przesłuchałem sobie raz tylko i, i, i mnie poruszyła. Ja od razu yy, przeczytam państwu co tu, z, albo powiem państwu, albo prze, częściowo przeczytam, częściowo powiem co na, napisał dystrybutor. Otóż napisał, że nasu z budzi skojarzenia z Łodygatri z Nilem Yangiem, band wczesnym Springsteenem, Bobem Dylanem No nieważne, z czym budzi skojarzenia w sumie, bo budzi, ale ważne, że po prostu grają z pasją. Nagrane jest to fantastycznie. Brzmi znowu, jakby to było nagrywane w piwnicy w latach 60. Ma ten sam dar przekonywania. Jest, y, y, to są panowie bracia. Ion e, i James, y, y, uzupełnienie od dwóch jeszcze muzykantów, występowali przez czas jakiś y, w, w me, w, na przystankach metra. No i tam się pewnie nabawili tego, te, te, takiego hu, chuligaństwa lekkiego w tej muzyce, ale też tego zwrotu y, w, w kierunku y, mistrzów, o których mowa. Płyta pierwsza została bardzo dobrze przy, przy, przez krytykę amerykańską. E, e, uznana, natomiast ta płyta, e, z której w tej chwili posłuchałem sobie utworów, bo posłuchałem sobie w sumie czterech chyba, nosząca tu Yonder is the Clock, e, została uznana, proszę państwa, za płytę miesiąca w magazynie Uncut. No i chyba słusznie, chyba tam się jednak krytycy czasem e, znają. Utwór nasi tytuł Chicken Wire. Bye. the children dance to Billie by the neighbor's fence The medics will come haul them away and as they leave the they'll sweetly say I'm sorry man but it's for potem będą. Jeszcze inne piosenki z tej płyty, bo płyta jest dość eklektyczna, chociaż łączy y, tych panów ten sam zapał do, do starej muzyki ten sa, sam zapał do tego, żeby przekonać słuchaczy pewnie przechodzących metrem, co słychać też na owej płycie. Y, dostaliśmy fantastyczne maile. Pierwszy, który mnie wzruszył, otóż na Art Cameralis na festiwalu, y, w, który się odbywa na, na Śląsku 19 listopada występuje i Andrew Baird i pani Josefinka Foster. to chyba nie wiem, czy będę miał akurat i Grizzly Bear, także no, no, no wszyscy ci, co, co ich i my lubimy, i państwo. Jak, jak mnie mam. Pani Ania już się zakochała w sama Midonie. Bardzo się cieszę. A pan Jakub ma ważne rady dla pani, która poszukuje y, tych płyt, żeby i tu już nic nie rozumiem. CTRL plus C z listy na stronie trójki i CTRL Plus v na amazon.com, oni tam wszystko mają. Nic tego nie zrozumiałem, być może ktoś to zrozumie i wytłumaczy. Yy, no, po, podobnie muzycznie, w, nie umawialiśmy się, a jednak podobne, podobne płyty przyniosłem, bo pan Jacek Róża, Jack Rose, to gitarzysta jest, takie napisane przynajmniej mm -hmm. ja. Ja widziałem <śmiech> kilka zdjęć pana, który, który gra w bibliotekach, też podobno opowiada o o muzyce bluesowej. A kiedyś występował ze sporem y, noisowym, Pelt, który się nazywał, jako doktor ragtime. A wydał tych płyt y, no, sporo, tylko że to były y, bardzo małe y, nakłady. Masz długopis? Sprzedawał pan na różnych. długopis? Nie Miesz? mam długopis. Ale mów mów mów Sprzedawał te, te, te, te swoje płyty na różnych aukcjach internetowych za za duże sumy. A teraz ukazała się płyta, która nazywa się Jack Rose and the Black Twig Pickers. Chyba można ją nabyć właśnie tam, gdzie ten CRTL kropka alt i tak dalej i tak dalej. No i pan gra na tej, na tej swojej gitarze bluesy też w sposób taki bardzo bałaganiarski, bo, bo uważa, że, że tak właśnie powinna brzmieć muzyka rock and rollowa czy, czy bluesowa. Pan Jack Rose. No proszę, no proszę. Podobne. Jack Rose się się nazywa i jest gitarzystą. E... Pogoda niezła nawet taka sobie, że zacytuję księdza Twardowskiego, ale może ktoś z Państwa akurat pływa na okoliczność jak, jakiejś wyprawy na Mazurach na przykład. I, i dla nich, dla tego Państwa, co sobie pływają na przykład kajaczkiem albo jakąś taką łodzią żaglową bardziej. Piliż żeglarska, Sailor Song, zaśpiewa Fleece Brothers.